Podziemia podcastu, odcinek e, cholera. Czekajcie, bo nie wiem, niech sprawdzę. Odcinek trzynasty. Chorobę, ciąg dalszy. dalej zachoruję i ponieważ ktoś mi wczoraj, za... wczoraj wczoraj, nie wiem jak wtedy nagrywałem tamten odcinek chorobowy to ktoś mi powiedział, że mam zdrowy głos no to do przedwczoraj chyba miałem Ech, dzisiaj jeszcze doszedł katar cholera go jasna i ogólnie wszystko jest do dupy i nie chcę mi się tego nagrywać, ale się nudzę. <śmiech> <śmiech> Także przepraszam was za wszelkie odgłosy z tła. Nie moja wina. Jakby był podkład za cicho czy coś, to też. Ale no... No zrozumcie... Chorego człowieka. Eee, ale za to na dwa głośniki nadaję, o. To jest dobre, fajne, nie? No. Yy... Podcast! Uuu. Ściągnął się. Sorka. <śmiech> Masa krytyczna. Mi się ściągnęła, czy co? Nie, kontestacja wczorajsza, niedzielna. Właśnie, bo dzisiaj... Procedury z... dochodzenia odszkodowa. o ja to kontestacja, bo... Bo dzisiaj jest poniedziałek. I... I mnie nie ma w szkole. I trudno się mówi. Może se poradzą, by ze mnie... To chyba nie będzie zbyt ciekawy odcinek, ale jak macie czas, to sobie możecie posłuchać, bo nie wiem, to w ogóle będzie taki obez tematu, co mi wpadnie w ręce. I Teraz na przykład wpadło mi na myśl, żebym w ogóle się dowiedział, co to jest choroba i wam to przeczytam. No. Eee, zaraz gdzie to tutaj. Choroba. Według Wikipedii, jedno z podstawowych pojęć medycznych ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia. Czyli, że co? To lekarz nie może powiedzieć, że się jest chorym albo zdrowym, bo zdefiniowanie choroby i zdrowia jest równie trudne. To ludzie, to my nigdy nie jesteśmy chorzy i nigdy nie jesteśmy zdrowi, jesteśmy coś pomiędzy. Charakterystyka pojęcia Choro... Choroba Polega na zaburzeniu Funkcji lub uszkodzeniu Struktury organizmu A zaistnieniu choroby Można mówić wtedy, gdy działanie Czynnika chorobotwórczego Czyli czynnik etiologiczny Wywołuje niepożądane Objawy różniące się od czynników Zdrowego organizmu Skąd wy do cholery wiecie, że to Zdrowy organizm jak zdrowy I chory jest tak samo trudno to no nic, ciul, no to tam wiecie. Change. No, <śmiech> tak trochę zmieniłem podkład. I na tego cześć losowy dżingielek, czyli 39. A jeszcze se może przełączyć na manuala. To będzie ten 31 30. 31 Ty, stara dupa, jesteś. Dzięki. Eee, czekajcie. O, wszedłem sobie na nonsensopädię. Może trochę śmiech pomoże. Non news. O, w ogóle to dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. I tego, topi się marzany, marzany i koty się wszędzie ten rypią. I dzisiaj jest podobno dzień kota w drugim LOW w Sanoku, do którego nie chodzę z pobudek politycznych. Nie no, po prostu chodzę do innej szkoły. I tego i dzisiaj jest Dzień Wagarowicza i ja sobie urządziłem wagary, Agary że trochę mnie zmusili no i bez sensu nie chce mi się ludzi nic nie mam z kim pogadać bo wszyscy kurde na lekcjach albo coś ja hamstwo w państwie się szedzi ja to w ogóle wszystko teraz nie wiem o czym mam mówić dlatego wiecie Dlatego trochę tak wychodzi do <coughs> dupy. Nie. <coughs> nie. Nie i tego. Nie. Wpiszemy w szukaj na przykład. Pod, pod, pod czas. Ciekawe czy znajdzie. Nie ma. O jest completely unprofessional. Completely unprofessional. Czyli czekajcie o to. completely unprofessional. No właśnie. Sorry, że tak kurde trochę wtręciłem, ale no. Wiecie, ja w ogóle to nagrywam? Nagrywa się, dobra. O kurde, już 8 minut. Ja myślałem, że w pięciu zmieści. Otóż completely unprofessional, jest to jednoosobowy zespół muzyczny, grający poezję śpiewaną i prezentuje podcast. <śmiech> nie no, ja się chyba staczam. Znaczy z głosem. <śmiech> e, ludzie, da, nie chcę, dobra, nie chcę mi się tego czytać, to ja wam puszczę coś na koniec jakąś piosenkę. Zapraszam i tego i w ogóle będzie tyle na dziś, bo wiecie, to się nagrywa 15 minut, potem trzeba to godzinę wrzucać na archiworg, a potem to trzeba jeszcze kurde ten, potem to co z, co z tym trzeba zrobić? Y Aha, no, potem przecież to trzeba na stronę wrzucić. Yes. Co się ze mną dzieje? Eee. Yy, to co by wam tu puścić? O Boba Dylana lubię to wam puszczę. O, to pokrętelkiem się da przewijać. <śmiech> Fajnie. Dobra, to Jacek Kaczmarski, Bob Dylan. Podziemi podcastu odcinek 13. Kawału nie będzie, boście my pojechali, że są samego Strasburgera. A tak poważnie to jakbym wam przeczytał z takim głosem, to byście mnie chyba zapili na miejscu od razu. No to cześć wam. śpi i horyzont zazdrowi wetka, hala usztywie się nimi. a prawdziwy jest rejs do nieznanych ci miejsc gdy płyjesz na przegór przestrzeni i na tej z wielu dróg po co ci para nóg i tak dotrzesz na pewno do końca Niepotrzebny ci wzrok Żeby wyczuć swój krok I nie musisz wciąż radzić się Słońca Wielbicieli słuch Tłum ci zawisł dług Do wolności Twej chciwi strażnicy Zaprowadzisz ich tam, gdzie powinieneś być sam, z nimi żadnej, nie przejdziesz granicy. Zekceważą twój głos, którym wróżysz im los, od jakiego ich nic nie wyzwoli. Bo zabij ich las, rąk, co klaszczą na czas W marszarytym, co śmierć niosąc nie boli Bo zabij ich las, rąk, co klaszczą na czas W marszarytym, co śmierć niosąc nie boli Patrz, jak piąć rąk Twoją żywią się krwią i żonglują słowami twych wieśni. Lecz nic nie śni się, a najlepiej wiesz, że nie istnieje wszak to, co się nie śni. By przy śmierci twojej być, błakać, śmiać się i drwić, to jedyny cel Twoje eskorty Oddaj komuś Rząd dusz i na własny Szlak rusz tam Gdzie żadne nie zdarzą się Porty Mówić będą, żeś zbiegł Ale wyjdą na brzeg I zdradzieckie ci Lampy zapalą Ale ty patrząc tak, płynąć będziesz wśród twar, aż sam wreszcie staniesz się falą. Mówić będą, że śpię, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc tak, płynąć będziesz wśród twar. Aż sam się, stanie się A, -a <clears throat> Na koniec pozdrawiam osobliwo, chociaż już ledwo mówię. Osobliwa, pozdrawiam cię i chodź nagrywać w końcu, bo, bo samemu jest trochę nudno. No, to trzymajcie się, cześć.